Witam Was wszystkich. Słychać mnie dobrze? Ja, ja mam na imię Beata, jestem alkoholiczką i bardzo dziękuję na, za zaproszenie na Wasz meeting. I, i Podzielę się w temacie kroku piątego, na ile, na ile moje doświadczenie tego kroku pozwala i tak samo tradycji piątej. I, jeżeli chodzi o krok piąty, to jest taki krok działania. Nie? Nawet samo, sama Wielka Księga pokazuje, że od niego, od opisowania tego kroku, zaczyna się rozdział do czynu. Do czynu nie? I o ile krok czwarty dla niektórych jest po prostu nie do przejścia, utykają na tym kroku, uważają za, za najtrudniejszy krok to ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o skalę trudności to krok piąty na pewno mu dorównuje o ile nawet nie jest gdzieś wyżej w tej skali ponieważ krok czwarty no, rzuca światło na naszą przeszłość wszystkie nasze ciemne zakamarki A... O tyle krok piąty jest takim aktem, który ma rozjaśnić te ciemne zakamarki, nie? I o ile krok czwarty robię tylko sama jeszcze dla siebie i ze sobą, o tyle krok piąty no obliguje mnie do tego, żeby wyjść z tym wszystkim do drugiego człowieka, nie? Ale plus jest z tego taki, że przynajmniej mnie wyzwolił z takiej izolacji, z takiego poczucia bycia innym. Bo prawda jest taka, że nie da się tak długo żyć z tym, z tym całym ciężarem tego wszystkiego, co się wydarzyło i nosić to samemu. I Wielka Księga mówi o tym, że niektórzy, którzy nie zrobili tego kroku albo poszli na łatwiznę, po prostu wracają do picia, że niemożliwa jest trwała trzeźwość, dopóki się nie zrobi kroku piątego, czyli nie wyzna Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istoty, istoty swoich błędów. Jeżeli chodzi o mnie, to moje doświadczenie tego kroku było... Na, na początku takie, że znaczy po pierwsze w ogóle wtedy nie wiedziałam, że robię piąty krok, bo miałam trzy tygodnie trzeźwości, To była taka abstynencja, czy cześćwości, abstynencji, nieczeźwości po, po, po zapiciu chodziłam wcześniej pół roku do AA. Po pół roku uznałam, że ja już wszystko wiem, że ja jestem najmądrzejsza. I właściwie mikingi to tak niekoniecznie są mi potrzebne, bo ja już nie mam obsesji picia. No i przestałam chodzić do AA, no i zapiłam po pół roku. I po tym półrocznym chodzeniu, zapiciu, na szczęście takim, można powiedzieć, jedno-dwudniowym, wróciłam szybko właśnie na, na łono wspólnoty, bo przeraziłam się. Bałam się, że ja po prostu sobie nie dam rady, że ja będę zapijać że ja bez wspólnoty nie poradzę sobie ze swoim piciem. No i kiedy miałam trzy tygodnie abstynencji po tym powrocie, to chłopaki wzięli mnie do takiego ośrodka apostolstwa cześćwości w Zakroczymiu i powiedzieli, słuchaj, to ci pomoże. Bo tam jest tak, że tam jest taki program i religijny, i program AOSKI. Są i mitingi. I ja tam poszłam do spowiedzi, której w ogóle nie planowałam, ale myślałam sobie, no inni idą, to ja też pójdę, bo jak ja nie pójdę, to oni będą widzieć, że ja nie idę. Oczywiście, że nikt by nie widział, ale mi się tak wydawało. I, i rzeczywiście wtedy tam po prostu wypłynęło ze mnie wszystko, najgorsze dziadostwo, najgorsze rzeczy, jakie ciążyły mi na tamten czas, Moja, moje, moje pijane, nieuczciwe, grzeszne życie, to wszystko tam jakoś ze łzami wylałam i po prostu wyfrunęłam stamtąd, jak na skrzydłach. Nie? I to, co mi wtedy dało to doświadczenie, to to że taką wiarę, że ja mogę więcej się nie napić. Bo to było takie, że ja mogę się... Wierzyłam w to, że nie wiem, jak będzie, ale jestem człowiekiem, który może się więcej już nie napić, jeżeli będę chodziła do AA. I, I ja w ogóle nie widziałam związku z piątym krokiem, nie? Dopiero jak później zaczęłam czytać Wielką Księgę to jest napisane, że jeżeli są osoby na przykład religijne, to mogą to zrobić z osobą duchowną, nie? I tak naprawdę na spontanie wtedy pierwszy raz tak się wydarzyło w moim życiu, zupełnie poza świadomością, że realizuję piąty krok, ale to rzeczywiście tak było, nie? Od tamtej pory jestem trzeźwa, od tamtej pory jestem trzeźwa. Później drugi raz miałam takie doświadczenie, też właściwie, no, no bo to jest tak, że ja myślałam, że tak jednorazowo to wystarczy i to mnie zabezpieczy na całe życie, no ale a, a dalej traktowałam mało poważnie, w sensie, że nie robiłam programu, chodziłam już regularnie na mitingi, ale... Stwierdziłam, że program nie dla mnie i musiałam się jeszcze mocno w życiu poobijać i dojść do takiego momentu po paru latach, że właściwie tylko się nie napiłam. Ale na dobrą sprawę byłam na dnie. I to no niestety jednorazowy akt czegokolwiek, no po prostu nie wystarczy, bo to trzeba pielęgnować. nie? Program jest na całe życie, nie wystarczy go zrobić raz. I wiemy też, że jakby następstwem piątego kroku jest później krok dziesiąty, obrachunek moralny. Czy następstwem czwartego kroku nie? Jest, jest, jest krok dziesiąty, czyli po prostu no stała praca i, i stały, stały wygląd w siebie. W każdym bądź razie to było tak, że ja trafiłam Poza tym, że chodziłam do AA, to jeszcze wtedy trafiłam na terapię, bo ja wcześniej nie przechodziłam terapii. Właściwie jakieś tam tylko liznęłam i, i później to zarzuciłam. No, ale wtedy w tym takim potężnym kryzysie też trafiłam na terapię, do Centrum Terapii uzależnień, mimo że nie piłam 5 lat. Tam mnie przyjęto, tak w kontekście nawrotów. I stamtąd pojechałam na obóz terapeutyczny, gdzie właśnie pisaliśmy... Czwarty i piąty krok. Jedne osoby, które były na początku pierwszy, trzeci, z tym, że tak właśnie od takiej strony terapeutycznej, a nas dwójka pisała czwarty, piąty. No i ten czwarty, ok, jakoś tam cały tydzień na to był. Tajnie, luzik. Natomiast później ten terapeuta mówi, a teraz później to trzeba będzie przeczytać przy całej grupie. nie? Czyli właściwie no, de facto zrobić piąty krok. Chociaż wtedy też jeszcze tego tak nie odbierałam. Ja powiedziałam, że ja za Chiny Ludowe tego nie zrobię, nie, że absolutnie, nie, że to, to nie ma o czym mówić. nie. Ja nie powiem pewnych rzeczy. Owszem, napisałam szczerze, ale nie. Ale on mnie jakoś do tego nakłonił i okazało się, że jak ja pewne rzeczy powiedziałam, które były dla mnie bardzo wstydliwe, nie wiem, czy to było dobre, bo to było przed grupą, a jednak nasz program sugeruje jednej zaufanej osobie, która o której mamy przeświadczenie, że dochowa tajemnic. Nie? No niemniej jednak ja tam, chcąc być porządną pacjentką tego obozu terapeutycznego, powiedziałam te pewne rzeczy przed tą grupą. To była kilkuosobowa grupa w większości kobiety. I dostałam takie informacje zwrotne, że po prostu w... ja, się, ja, się, ja po prostu oczekiwałam potępienia a ja y, dostałam takie informacje, że słuchaj, no ja Cię podziwiam, że miałeś odwagę to powiedzieć, nie, czy to, czy to. I, i, I to było takie też kolejne odkrycie, że to mnie jakby nie zabiło. Nikt mnie nie potępił, nikt, że to się jakby w pewnym sensie opłacało. Ale tak naprawdę to był też czas, że dopiero wtedy wzięłam się za program, y, poszukałam sobie sponsorki, poprosiłam o sponsorowanie. I zrobiłam ten krok ze sponsorką. I powiem tak, to co właśnie to, co o czym jest mowa, że to z izolacji jakby mnie wyciągnęło, to jej słowa, która, bo mi się wydawało, że ja pewne rzeczy robiłam i nikt w życiu tak nie robił, nie? Że tylko ja byłam najgorsza, że no na pewno nikt tak, taką świnią jak ja to nie był. Nie? Nikt, i, I to tak we mnie ciążyło, że no, wszyscy jesteśmy w AA, okej, okay, okej, okay, nie pijemy jakiś tam piciorys, coś, coś, coś o sobie powiem, nawet jakieś tam drastyczniejsze momenty, ale te takie najbardziej wstydliwe, intymne, to nie, nie, nie, to nikomu, nie? To do, do, do grobu tajemnica, nie? Ale jak się już zdecydowałam na uczciwie, nie? No bo nasz program mówi, że my mamy gruntowny, i odważny obrachunek moralny robić, tak jak się już właśnie zdecydowałem na, tak, na tą uczciwość wobec tej mojej sponsorki, to ona mi właśnie powiedziała, ej, wiesz co, ja miałam podobnie. I to było takie, o, o kurde, nie? To się wydawało, że tylko ja tak, że nikt więcej tak nie może robić. I, i to było takie niesamowite dla mnie, to znaczy, nie, to nie jest tak, że się czułam po prostu kimś lepszym, nie, bo ona też tak robiła, bo to, to nie było takie uczucie, nie? Tylko takie uczucie ulgi i poczucia takiej większej przynależności do wspólnoty. Takiej większej przynależności do wspólnoty, jeżeli ktoś drugi, moja sponsorka też przede mną się otworzyła, nie i powiedziała, słuchaj, miałam podobnie, podała mi swój przykład, swoje doświadczenie, nie? Wtedy się już tak naprawdę y, czułam kimś, kto jest taką w takim Właściwym tego słowa znaczeniu częścią tej, tej wspólnoty. I te moje wszystkie tajemnice, one się jakby z tego mroku wydobyte, już nie były takie mroczne, nie? Jak one zostały wyciągnięte na światło, nie? Też pozwoliło, pozwoliło mi to pozbyć się lęku. Takie miałam, ja, ja stałam się odważniejsza w ogóle do ludzi. Wiadomo, że tych wszystkich spraw które powiedziałam do sponsorki, nie miałam wypisanych na czole, nie, ale ona to wiedziała nie? I ja, ja przez to i zaakceptowała mnie taką z tym wszystkim, mało tego powiedziała o sobie, stała się mi bliską, podobną osobą i ja przez, przez to się pozbyłam lęku przed ludźmi na takiej zasadzie, że no, no kto co jeszcze na mnie ma? Przecież ja już to, co było najgorsze, po prostu ja już powiedziałam to, co mi najbardziej ciążyło. Jakby abstrahując od tego też ten obrachunek moralny regularnie też praktykuję w swojej, swojej religii, nie? ale to jakby samo to zamknęłoby mnie na AA i na pomoc innym w AA, nie? osobom niewierzącym, dlatego również robię to w ramach programu 12 kroków właśnie ze swoją sponsorką i ze swoimi podopiecznymi, one, one ze mną można powiedzieć. I też to mi pozwoliło tak realnie popatrzeć na siebie. Bo ja miałam taką pokusę samooszukiwania się. I wiem, że takie powiedzenie, stanięcie tylko przed sobą i powiedzenie tego wszystkiego, tak jak czwarty krok nas, nam to sugeruje, to jest właśnie troszkę za mało, bo nie ma tej informacji zwrotnej. A ja sama sobie mogę różne osobie bajki pisać, nie? I, I zakłamywać pewne rzeczy. A wiem, że też ten krok wymagał ode mnie pokory, nie? Pokory, bo on tak jakby wypowiedzieć na górze te swoje, te swoje yy, no, słabości, te swoje wady, yy, to, yy, to nie jest takie łatwe, nie? To wymaga pewnej też pokory, raz, ale dwa i odwagi, nie? Natomiast niesamowicie mnie, tak można powiedzieć, oczyścił, mnie. Tak niesamowicie oczyścił. Jest, na pierwszym miejscu tam jest Bóg i po pierwsze, teraz to widzę, że to o tyle ma znaczenie, że On z Nim jest najbezpieczniej, bo On po prostu, no bo zawsze z drugim człowiekiem, jak się robi ten krok, to jest zawsze takie ryzyko, że on nas jakoś może zawstydzić, jednak potępić. Nawet jeżeli będziemy przekonani o, jego, o tym, że on jest mega zaufaną osobą, może gdzieś komuś to też wygadać. Zawsze takie ryzyko istnieje. Ale jeżeli w pierwsze w zaufaniu się to powie Bogu, to po pierwsze on już dawno o mnie wszystko wie, tak właśnie z tym eseju do czwartego kroku napisane, a poza tym on jakby tego nigdzie nie rozniesie, nie? Nie, nie, nie zawstydzi mnie. Więc to jest taki bardzo, bardzo bezpieczny obszar. Jest taki tekst właśnie w eseju do, do tego kroku, który właściwie nieraz czytałam przecież 12 na 12 i dopiero teraz zwróciłam na niego taką szczególniejszą, uwagę, że bardzo często właśnie w trakcie realizacji tego kroku z naszym sponsorem lub z innym powiernikiem duchowym po raz pierwszy w życiu czuliśmy się zdolni wybaczać innym bez względu na to, jak bardzo byliśmy przeświadczeni, że wyrządzili nam krzywdę. Już poprzednio w rezultacie obrachunku moralnego zdaliśmy sobie sprawę, że potrzeby wzajemnych wybaczeń, z potrzeby wzajemnych wybaczeń, ale dopiero po śmiałej przeprawie przez piąty krok uzyskaliśmy wewnętrzną pewność, że jesteśmy gotowi przyjąć przebaczenie i przebaczać innym. I to jest też taki właśnie plus zrobienia, to jest korzyść ze zrobienia tego kroku. Jest też właśnie taki, taki fragment, który mówi o tym, że jeżeli tego kroku nie zrobi się, no nawet przez długie lata, nieraz weterani, o jest taki tekst, zdarza się, że nawet weterani AA po wielu latach trzeźwości drogo płacą za zlekceważenie piątego kroku. Później opowiadają, jak usiłowali samotnie dźwigać ciężar przeszłości, Ile to ich kosztowało niepokoju, rozdrażnienia, wyrzutów sumienia i depresji? Jak nieraz świadomie szukając ulgi, zarzucali najbliższym przyjaciołom te właśnie wady, które sami próbowali ukryć. I jak w końcu dokonali odkrycia, że spowiedź z cudzych grzechów nigdy nie przynosi ulgi. Każdy musi wyspowiadać się ze swoich własnych. nie? Innymi słowy, można powiedzieć, że jeżeli tego kroku nie zrobi się, uczciwie i tak dogłębnie to no nie ruszy się dalej, bo on stale gdzieś będzie się, człowiek o niego potykał. Ja tak na dzień dzisiejszy widzę i tak rozumiem właśnie to, to zrobienie piątego kroku. Także odwaga, pokora to jest to, co jest do niego potrzebne, ale z kolei daje po prostu wyjście z izolacji, poczucie przynależności, większej przynależności do wspólnoty i po prostu pozbawienie się lęku. Jest też w 12 na 12 takie zdanie, że wielu, że on tak naprawdę czasem bardziej zbliża do Boga niż krok trzeci. W sensie, że niektórzy na przykład ateiści, agnostycy, jeżeli zrobili rzetelnie ten krok, to właśnie wtedy jakby poczuli realną obecność Boga, właśnie po tym kroku. I to też jest taka korzyść. Z tego, z tego kroku, dlatego, dlatego jest, jest takim krokiem działania. Nie? I może tyle na temat kroku. Nie wiem, czy od razu przejść do piątej tradycji? Piąta tradycja. Każda grupa ma jeden główny cel. Nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Jak ja rozumiem tą tradycję, no, jeden główny cel, czyli cel to jest coś, wokół czego kręci się działanie, nie? Do czego zmierza, do czego zmierza dane działanie cel, któremu jest podporządkowane wszystko. I ja myślę, że w, tym, w tej tradycji jest bardzo dużo roboty. Bo często jest tak, że jak gdzieś jest nieznajomość tradycji, czy jakieś niezrozumienie do końca tej tradycji, to robi się dużo działań zastępczych. Jest taka pokusa robienia działań zastępczych. Wszystko tylko właśnie nie niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Czy to jakieś wyjazdy, bo i też się grupą to zdarza, nie? czy jakieś pielgrzymki, prawda? czy jakaś rekreacja, nie? czy zabawa taneczna, czy coś i pod szyldem A, nie. Tyle, że to nie o to chodzi, nie? Że, że to nie o to chodzi, bo to ma być to posłanie, które w rezultacie tych kroków wiadomo, że tradycje są po krokach, czyli w następnym kroku, staraliśmy się nieść to posłanie, to posłanie, czyli po prostu to, które wynika z, z kroków, a, i stosować te zasady we wszystkich naszych y, poczynaniach. Y, jest y, w naszej literaturze, chociaż jest taki niezbędnik nowicjusza, taka mała książeczka, i między innymi tu jest scenariusz prowadzenia mitingu i takie teksty podstawowe, nasze takie można powiedzieć, no, no kanony, te które czytamy na każdym mitingu, ale między innymi jest też tekst czego AA nie robi. I można powiedzieć, że to jest tekst, który się wpisuje w tą, w tą piątą tradycję. Zazwyczaj czyta się go nowicjuszom. Y Czego nie robi AA? Nie rekrutuje członków ani nie daje alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia. Nie przechowuje list członków czy historii choroby. Nie tropi swoich członków ani nie usiłuje ich kontrolować. Nie wystawia diagnoz lub prognoz lekarskich albo psychologicznych. Nie zapewnia hospitalizacji, lekarstw ani leczenia medycznego czy psychiatrycznego. Nie zapewnia zakwaterowania, wyżywienia, odzieży, pracy, pieniędzy lub innych podobnych rzeczy. Nie zapewnia doradztwa w sprawach rodzinnych lub zawodowych. Nie angażuje się w badania naukowe, ani ich nie sponsoruje. Nie łączy się z organizacjami opieki społecznej, chociaż wielu uczestników wiele struktur służb z nimi współpracuje, nie oferuje usług religijnych, nie angażuje się w żadne polemiki w sprawie alkoholu lub w innych sprawach. Nie przyjmuje pieniędzy za swoją służbę lub datków ze źródeł innych niż AA. Nie dostarcza listów polecających dla, kolegów, dla kolegiów, adwokatów, urzędników sądowych, szkół, przedsiębiorstw, opieki społecznej lub żadnych innych organizacji organizacji bądź instytucji. Czyli wygląda na to, że AA się tym wszystkim próbowało zajmować. I tak było, bo tradycje powstały z tego, co, co Bill czytał w listach, jak jeszcze prowadził biuro, dopóki nie przekazał uprawnień konferencji, no to dostawał listy od grup z, z całych, najpierw Stanów, później już szerzej niż Stanów. No i z tego powstały tradycje, bo yy, Wyłapywał te wszystkie błędy, które powodowały, że grupy upadały i wiedział, czego nie należy robić. Między innymi właśnie tego, co tu przeczytałam. Ja sama miałam takie doświadczenie, że przyszedł na grupę w mojej miejscowości facet. Nawiasem mówiąc, nawet pracujemy w jednym miejscu, w jednej komórce organizacyjnej i on chciał zaświadczenie od AA, dla syna, bo syn kiedyś tam się pokazywał na meetingach, później odszedł od wspólnoty i zdaje na prawo jazdy i musi mieć zaświadczenie, że nie pije. I, i że my takich zaświadczeń nie wystawiamy, że my się tym nie zajmujemy, nie? No, on nie, nie mógł tego zrozumieć, no ale co mi szkodzi w ogóle, nie? I no, właściwie się trochę obraził nawet, nie? Nie zrozumiał tego, że ja nie mogę żadnego ani nikt z członków tej grupy czy żadnej innej dać jakiegoś zaświadczenia, że, że kiedyś jego syn chodził na mitygi, nie, to, to między innymi takie doświadczenie właśnie miało związane z tą piątą tradycją. Nie? A Jeżeli chodzi o takie sposoby niesienia posłania, no to przede wszystkim informacja o wspólnocie. Na przykład w mojej, w mojej miejscowości chodzimy z ulotkami, pewnie, pewnie wy też. Do tych wszystkich instytucji, które mają wpływ na informacje, nie? po to, żeby, żeby pozyskiwać przyjaciół AA, bo czasem oni, oni są bardziej wiarygodni niż nawet my sami, nie? bo taki alkoholik we mnie może upatrywać kogoś, kto ma jakiś interes. A jeżeli to będzie lekarz, czy to będzie pracownik MOPS-u, czy policjant, to może być bardziej przekonywujący w kwestii AA jeżeli sam, sam będzie przekonany przez nas, przez wspólnotę. Nie? To jest właśnie... Chodzi o to w tym posłaniu, żeby jak najwięcej, jak najszerzej społeczność okoliczna nas znała. Znała w takim znaczeniu, że jesteśmy, że to jest grupa, która nie jest sektą, która pomaga, która jest anonimowa. I, i to jest to, że to właśnie, jeżeli ktoś nie wie o AA albo ma jakieś stereotypowe myślenie, to to nie jest jego wina, tylko można powiedzieć właśnie, że to jest nasza wina, bo gdzieś leży ta tradycja, leży właśnie to, co, o czym mówi ta tradycja, czyli niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. U nas na przykład zrobiliśmy takie dwa spotkania informacyjne parę lat temu. No i można powiedzieć, że jakoś właśnie zaistniała... W świadomości społeczności lokalnej, ta grupa, że ona po prostu jest. Wiele osób się przygląda, moja koleżanka, która jeździ w Pogotowiu, jest pielęgniarką, właśnie mówi, że często właśnie ludzie pytają, nie? Nieraz jedzie do, do niby porządnego domu, okazuje się, że to jest wezwanie tak na przykład do delirium. Mówi w takich sytuacjach, że nawet i w takich rodzinach, gdzie nie pomyślałabyś nawet, nie? Ja jej dałam na przykład też ulotki naszej, naszej grupy, żeby zostawiała jako, po prostu jako pracownik medyczny nie o, o naszej grupie też taki sposób niesienia posłania. Też na przykład w mojej miejscowości, bo ona jest małą miejscowością i się tak właściwie można powiedzieć znamy, wiele osób jest takich rocznikowo zbliżonych. Kolegów, którzy cierpią jeszcze z powodu alkoholizmu, to właśnie podchodzę do nich nieraz i mówię, że Wtorek, 18.00, Dom Kultury, meeting jest, wiecie o tym, nie, bo już wiedzą, nie? No i, i to myślę sobie, że jak któryś na przykład odchodzi z nich, no bo co jakiś czas któryś umiera, no bo alkoholizm jest chorobą śmiertelną, wiadomo, to zadaje sobie to pytanie, czy wiedział o AA. To znaczy, czy ja mu powiedziałam o AA, nie? Co ja mogłam zrobić ze swojej strony? I często jest tak, że właśnie ta odpowiedź w mojej głowie jest tak. Ja gdzieś tam w pamięci szukam, że gadałam z nim. No reszta to już jest po stronie tej drugiej osoby siły wyższej, nie. No i to też jest właśnie taki sposób niesienia posłania, nie? Czy zaangażowanie się w informację publiczną czy stworzenie informacji publicznej na swojej grupie, takiego zespołu informacji publicznej, który właśnie będzie na różne sposoby mówił o AA. No i tak mówię, pracy jest dużo, jeżeli chodzi o takie stricte właśnie realizację, realizację tego naszego głównego celu i nie trzeba się zajmować jakimiś pobocznymi sprawami, chociaż wiadomo, że nasi poprzednicy mieli pomysły różne i odjechane na tworzenie klinik, jakieś tam instytucji, które pomagałyby alkoholikom znaleźć pracę, prawda? No i to się zawsze kończyło źle. No i na dzień dzisiejszy oczywiście, że jest tak, że są instytucje, które też pomagają w pewien sposób osobom uzależnionym, ale one nie robią tego w ramach posłania 12 kroków, w ramach naszego programu, nie? I dlatego My, jeżeli już, to też są nasi przyjaciele, nie są naszymi konkurentami, ale jeżeli już, to my mamy z nimi współpracować. Nie łączyć się, bo to jest przeciwko tej tradycji i dalszym, nie konkurować, ale współpracować. No i taka jest istota naszego działania. Ja pamiętam, jak też opowiadali przyjaciele z służb krajowych parę lat temu, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosiła A owców na taką sesję i chciała wysądować, no, takich tam służb krajowych powierników, tam oni pojechali na tą sesję, co A owcy sądzą o, o takim projekcie, są takie terapie które nie jakby zakładają, że trzeba podjąć abstynencję i podjąć terapię, tylko zmniejszania picia. Od paru lat jest taki model terapii, zmniejszania picia, że generalnie można pić i chodzić na terapię. No, a w sumie też można chodzić i pić. Nikt tego nie diagnozuje, nie jesteśmy od tego, żeby kogoś sprawdzać, sądować. Natomiast no, jakby my mamy przekonanie, że tylko abstynencja może, może być wstępem do prawdziwego zdrowienia, nie? I chciano nas wysądować jakby w obawie, co, co wspólnota sądzi o takim modelu terapii. Że tak sobie można pić, chodzić, popijać i jakby próbować zmniejszać ilość wypijanego alkoholu. Bano się, że AAS torpeduje tą terapię w jakiś sposób. Natomiast mądrość naszych właśnie yy, naszych przyjaciół yy, ze wspólnoty AA była taka, że powiedzieli, my się na tym nie znamy. My się na tym nie znamy. My mamy program i my wiejemy tak. Jakie wymać się modele terapii, to nie nasza sprawa. My się po prostu na tym nie znamy. I nie, nie zabrali głosu. I to był właśnie przykład takiej piątej i też dalszej tradycji, która mówi, że my się nie znamy. W publiczne polemiki nie angażujemy, nie, nie popieramy żadnych poglądów i też nie, nie, nie wyrażamy opinii swoich. No i to też taki przykład właśnie zadziałania tradycji. No wszystko jest napisane właśnie chociażby w 12 na 12 i to jest takie doświadczenie, które właśnie zostało, wzięło się stąd, że nie było tradycji, której by wspólnota AA nie złamała, nie było takiej tradycji, której by nie złamała. No i czasem warto korzystać z doświadczenia, które już jest, spisane przez naszych założycieli, naszych poprzedników, niż po prostu popełniać te same błędy. No i może tyle bym miała. Dziękuję bardzo.